Pan yy, autor listu pisze jeszcze dalszy część pytania. Tak, yy, to już drugie pytanie. Yy, aby nie było wątpliwości, chciałbym usłyszeć odpowiedź na następujące pytanie. Czy racją istnienia duszpasterstw dla związków niesakramentalnych jest troska o taki rozwój duchowy osób żyjących w takich związkach, która ma prowadzić do nawrócenia, to jest do życia jak brat z siostrą lub rozstania? Czy mówienie małżeństwa? tutaj w cudzysłowie, autor listu pisze, niesakramentalne jest zgodne z nauką Pana Jezusa. Nie, no tacy, którzy są do ślubu kościelnego, no są małżeństwami. Ludzie niewierzący, którzy żyją po ślubie cywilnym, ojciec, matka, dzieci, to też jest małżeństwo. To jest kwestia tylko terminologii. Natomiast to nie jest miłość. Natomiast jeśli ktoś komuś złożył ślub kiedyś, że oddaje mu do końca siebie, do końca życia, to potem już nigdy się drugiemu nie będzie mógł oddać do końca życia, bo już to raz dał. Człowiek nie może dać dwa razy tego, co może dać tylko raz. Każdy z nas ma do dyspozycji jedno stwierdzenie. Oddaje się do końca życia. Oddaje się do końca życia na kapłaństwo. Oddaje się do końca życia na zakon. Oddaje się do końca życia w małżeństwie. Każdy z nas może taką formułkę powiedzieć raz. Tak na poważnie. Tak przed kościołem. Tak w świątyni. Tak przed kapłanem. Tak podpisać na ołtarzu. Można zrobić raz. I jak się zrobi drugi raz, to już nie jest miłość. Ja już po prostu cię jakoś bym oszukiwał kiedyś komuś innemu, mogę do Ciebie mieć uczucia po latach, do innej osoby, mogę pożądać, mogę się świetnie z kimś rozumieć, ale to już nie jest pełna miłość. Pełna miłość to jest właśnie, kiedy ja siebie wolnego, nikomu przedtem nieofiarowanego, oddaję komuś całości. Proszę Państwa, jest problem tych małżeństw niesakramentalnych. Ja stawiam takie pytanie, ciekawe co Państwo odpowiecie. Żałuję troszeczkę, że w Piśmie Świętym nie ma takiej sceny szedł Jezus i szli właśnie tacy, którzy, że ona gdzieś miała żonę, nawet ona miała męża, nawet podłego. I on 30 lat zostawił. I mówią, Panie Jezu, czy nam wolno być ze sobą? A jeszcze by mieli dzieci, małe dzieci, potrzebujące pomocy. Czy mogą się rozstać, mimo, że są dzieci? Otóż, proszę Państwa, nie głoszę teraz oficjalnej nauki Kościoła, ale na mojego biblijnego, jak to powiem, ładnie, czuja, to Pan Jezus powiedział, rozstańcie się. Zresztą jest taka scena w Biblii, kiedy Prorok Jan Chrzciciel mówi do Heroda i Herodiady, nie wolno wam być razem. A proszę zwrócić uwagę, że oni w tym małżeństwie nieprawnym mieli córkę kilkunastoletnią, która bardzo potrzebowała razem ojca i matki. A mimo to Jan Chrzciciel, nie zważając na dobro tego dziecka, bo dziecko, kiedy ma kilkanaście lat, bardzo potrzebuje obydwojego rodziców, mówił, masz Herodzie Herodiadę zostawić, nie wolno ci z nią być. Dlatego, proszę Państwa, rzeczywiście niedobre by było duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych, które by uśpiło tych małżonków, że prawdziwie do komunii nie chodzimy, no ale jakoś jest, jesteśmy w grupie, jeździmy, odmawiamy różaniec. Nie. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych ma doprowadzić w, w sumie do zmiany tej sytuacji. Jaka to będzie zmiana? Nieraz jest sytuacja po ludzku beznadziejna, ale dla Boga nie ma sytuacji beznadziejnych. I ma doprowadzić do tego, żeby ci ludzie tak nie umarli, tak nie odeszli żeby się to jakoś rozwiązało. No bła błagamy Pana Boga o rozwiązanie Jego scenariusza, ale, broń Boże, nie ma nikogo, odłóż pasterstwo małżeństw niesakramentalnych, wpędzić kogoś w dobre samopoczucie. Grzech jest grzechem. Jak mówi Biblia, Chrystus przyszedł na świat przekonać ludzi o grzechu. Swoim światłem oświetlił nam świat, swoją miłością oświetlił nam wszelkie iluzje miłości i tak dalej ma trwać. Grzech mamy zawsze dla dobra nazywać grzechem. Nie jest dobry lekarz, który mówi, Pan już jest zdrowy, nie ma się co leczyć, a nowotwór toczy, prawda? swoją złowrogą grę w organizmie. Dlatego taka jest tutaj moja uwaga.